The building of a stable and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a ten-part series entitled "Laying the Foundation." Now, "Laying the Foundation," Part Two: Authority of God's Word. We're continuing now with the second part of this series. W pierwszym wykładzie zajmowaliśmy się fundamentem chrześcijańskiego życia. Zobaczyliśmy, że to na samym Panu Jezusie Chrystusie zakładamy fundament Kopiąc blanego, nasze uprzedzenia, opinie, tradycje, dochodzimy do podłoża skalnego do Jezusa Chrystusa, do Słowa Bożego. Na fundamencie tym, który zakładamy w naszym życiu, budujemy słuchając i wykonując Boże Słowo. Pod koniec wyciągnęliśmy pewien wniosek, o którym przypominaliśmy sobie nawzajem. Nie kochasz Boga bardziej, niż kochasz Jego Słowa. Nie ma w tym życiu więcej miejsca dla Boga, niż jest to dla Słowa Bożego. Nie jesteś Bogu posługić bardziej, aniżeli Jego Słowo. Tematem naszego drugiego wykładu jest autorytet i moc Słowa Bożego. Słowo autorytet ma bezpośredni związek ze słowem autor. I Wskazuje to nam na fakt, że to sam autor udziela autorytetu wszystkiemu, czego jest autorem. Zatem autorytet Bożego Słowa uzależniony jest od Jego autorstwa. Autorstwo zaś Słowa Bożego jest określone bardzo jasno w niejednym ustępie biblijnym. My przyjrzymy się tylko dwóm. Po pierwsze, drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. Drugi Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. Chapter 3, verse 16. Całe pamięta pismo. Pamiętacie, pamięta, jak mówiłem, że pismo jest tą częścią Bożego, Bożego Słowa, Bożego Słowa która jest zapisana czyli w, Biblii. w Biblii? Całe pismo przez Boga jest tą inspiracją God. że nie niektóre pisma, ale całe pismo. Każda część Biblii, każda strona, każdy wiersz każda linijka jest natchnione przez Boga. słowo tak w oryginale przez Boga. Natomiast użyte słowo tchnąć ma to samo znaczenie co słowo duch. Zatem znaczenie jest takie natchnione przez Ducha Bożego. Idąc dalej, całe pismo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Chcę na całe. Nie ma czegoś takiego jak natchnione pismo. Nie ma takiego pisma, którego Duch Święty nie jest autorem. Całość natchniona jest przez Ducha Świętego. Genealogie, księgi w rodzaju y, i Nehemiasza, kaznodziei Salomona, i list do Filmona, one wszystkie dane są przez Ducha Bożego. One wszystkie są pożyteczne. Ostatecznie, jeśli pragniesz wieść udane chrześcijańskie życie, będziesz musiał zgłębić zawartość całej Biblii. Ponieważ każda część Biblii pożyteczna jest do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy itd. Nie przekreślaj którejś z mniej znanych ksiąg jako nieważnej. Nie ma czegoś takiego, jak nieważne. Istnieje oczywiście pewien ustalony porządek, w powinniśmy się z nimi zaznajamiać. W ostateczności jednak całe pismo jest Bożym darem. Najcenniejszym darem dla prowadzenia chrześcijańskiego życia, jaki Bóg dać, jest pismo. Autor księgi jest boski, Duch Święty nieomylny, absolutnie wiarygodny, wszechwiedzący, pełen mądrości. To jest autorytet, który stoi za całym Pismem Świętym. Następnie możemy na chwilę do pierwszego listu Piotra. Rozdział pierwszy. Powinien powiedzieć drugi list Piotra. Drugi 2 Piotra. pierwszy. Make a mental note. 1 wiersz 21. Wiersz dwudziesty Well, Przeczytajmy więc wiersz 20. No prophecy of is to że pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Nikt nie ma prawa powiedzieć, że ten ma takie, a takie znaczenie. Czy się z tym zgadzasz czy nie? Istnieje wyłącznie jeden uprawniony tłumacz Pisma Świętego. Wiecie, kto to jest? Duch Święty. wspaniały jest rzeczą, że autor jest równocześnie tłumaczem. Widzicie, napisałem mnóstwo książek i mogliście czytać jedną z nich. I niekoniecznie wszystko było dla Was zrozumiałe. Tak mało się zdarzyć. Osobą, do której najlepiej się udać, żeby dowiedzieć się, co chciałem powiedzieć, jest kto? Ja bo ja jestem autorem. Widzicie? Pamiętajcie zatem, ostatecznym autorytetem w interpretacji Pisma Świętego jest jego autor. Duch Święty. Dalej pisze. Albowiem proroczko nie nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Natchniony, w języku greckim to niesiony. Kiedy mężowie Boże wypowiadali i zapisywali Słowo Boże, prowadził ich Duch Święty. Słowo nie opiera się na autorstwie człowieka bowiem za ludzkim to stoi boska osoba, autorytet Ducha Świętego. Musicie to uchwycić. W przeciwnym razie zawsze zadawać będziecie pytania, czy to pismo rzeczywiście jest natchnione, czy ono istotnie jest wiarygodne? W psalmie 12 jest bardzo prosty, a zarazem żywy obraz tego, jak Duch Święty kształtował, w pełni wiarygodne i absolutnie celne poselstwo w ludziach słabych i omylnych. Jest rzeczą interesującą, że Biblia prezentuje słabości oraz błędy wielu mężów, którzy przekazali nam Pisma. Można więc sobie powiedzieć, że no tak, jeśli ci ludzie byli tacy słabi i tak podatni na mylki, jakże słowa, które zapisali, mogą być zupełnie wiarygodne? Odpowiedzią na to pytanie jest Duch Święty. Oto ten obraz, psalm 12, wiersz 7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym lub lepiej in a of Earth. Purified od ziemi siedmiokroć oczyszczonym. Ten, ten prosty ten obraz zawiera trzy elementy. Jest tam piec gliniany, uh, którego wciąż używają niektóre narody Bliskiego Wschodu. Budują gliniany piec i wytwarzają w nim bardzo wysoką temperaturę. Glina oznacza czynnik ludzki. Srebro jest boskim poselstwem, które przekazane ma być przez element ludzki. A co z ogniem? Co jest ogniem, który oczyszcza srebro? Duch Święty. To jest czynnik oczyszczający. Patrzcie, co tu pisze. Siedmiokroć oczyszczonych. Siedemka jest cyfrą Ducha Świętego. Siedem 7 7 to również cyfra is, doskonała. Zatem David pragnie nam przekazać. Poselstwo so so totally tak to przekazywanie przez glinianych mężczyzn i kobiety, tak słabych i omenych, że zostało tak całkowicie oczyszczone od Świętego Ducha, i, uh, że jest no absolutnie era, czyste. Nie znajdziecie w nim żadnego błędu, żadnej nieprawidłowości. Nie wiem, czy dla Was również, ale dla mnie jest to bardzo żywy obraz. Mogę go zrozumieć. Nie muszę robić przeglądu słabości człowieka, takiego jak Dawid. A jednak słowa, które On nam przekazał w Biblii są całkowicie czyste, całkowicie natchnione albo Piotr, Paul, czy Paweł. Oni wszyscy mieli słabości, ale słowo, które z nich wychodziło, zostało oczyszczone przez ducha. Tak długo, aż stało się zupełnie niewiarygodne. Pogno z kolei przez chwilę przyjrzeć się postawie Jezusa wobec Starego Testamentu. To jest niezwykle ważne, Albo wielu ludzi dzisiaj może powiedzieć, ja wierzę w Jezusa, ale nie wierzę w Stary Testament. Moją odpowiedzią jest, jeśli wierzysz w Jezusa, to musisz wierzyć w Stary Testament, ponieważ On wierzył w Niego bez zastrzeżeń. Popatrzmy do Jana, rozdział 10. Czytaliśmy już to, ale rozważmy to nieco szerzej. Jan, rozdział 10, wiersze 34, 35 i 36. Teraz... Jest to sam środek debaty między Jezusem a ówczesnymi przewództwami religijnymi. Oni go potępiali za to, że powiedział, że jest Synem Bożym. Jezus zacytował wtedy psalm 32, werset 6, nie szukajmy tego, gdzie Bóg powiedział, rzekłem, wyście wyjście bogami, lecz jak ludzie pomrzecie. A to jak Jezus odpowiada tym ludziom, począwszy od wiersza 34. Odpowiedział im Jezus, czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja że bogami jesteście? Cytując psalm 82, kiedy słowo zakon pojawia się w Nowym Testamencie, normalnie nie odnosi się ono wyłącznie do prawa mojżeszowego, czyli pięcioksięgu. Pierwszych 50. Lecz dotyczy tego, co my nazywalibyśmy Starym Testamentem. Zakon, prorocy i pisma. To, co Żydzi nazywają dzisiaj Tenach, czyli zakon, prorocy i inne pisma. I zobaczcie, tu mamy cytat z psalmu, a Jezus mówi W zakonie waszym rozumiecie to. Innymi słowy, zakon był w tamtym czasie ogólnym tytułem dla całości, którą my dzisiaj zwiemy Starym Testamentem. Potem no Jezus kontynuuje, jeśli nazwał Bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być złamane. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, luźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Nie chcę doczekać, doczekać kwestii spornej, ale Jezus odpiera zarzuty za pomocą ich własnych Pism. Chciałbym jeszcze przez moment skupić się na wierszu 25. Wykazałem w naszym ostatnim wykładzie, że w tym jednym wersecie znajdujemy dwa główne tytuły Biblii. Słowo Boże i Pismo. Pismo ogranicza, e, ogranicza tę część Bożego Słowa, które jest zapisane. Z Biblii dowiadujemy się o innych wypowiedziach prorockich, które nie zostały utrwalone. Były one Słowem Boga, ale nie są włączone do Pisma. Bóg zezwolił, aby zapisano tylko tę część tego Słowa, która potrzebna nam będzie dla naszego dobra. Słuchajcie, co Jezus mówił: Słowo Boże doszło, a Pismo nie może być naruszone. Te proste Słowa nadają autorytet w całości tej księgi. To pismo nie może być naruszone. Mówiliśmy o ludziach, którzy łamią Boże prawa. Wiecie, to jest błąd. Ty nie, ty nie łamiesz Bożych prawa. Jeśli postępujesz wbrew God's Bożemu prawu, ono łamie Cię. Nie możesz naruszyć Bożego prawa. Weźmy na przykład proste fizyczne prawo grawitacji. Możesz wyjść przez okno na czwartym piętrze, ale prawa grawitacji nie naruszysz. Prawo ciężkości you. złamie Ciebie. To nie może być naruszone. Jeśli kiedykolwiek you, postąpisz wbrew temu, czynisz to na własny koszt. To jest całkowicie, w pełni ustalone, niezmienne, trwałe, wiarygodne. Pomyślisz może, że zbyt wiele rzeczy akcentuję, ale ja nauczyłem się przez doświadczenie, że prawdziwie pomyślne życie chrześcijańskie opiera się na zupełnej, niekwestionowanej wierze wpisanej w pisane Słowo Boże. Nigdy nie będziesz mocniejszy od swojej wiary w Słowo Boże. Szczególnie w dzisiejszym świecie i we współczesnym kościele na wielu ludzi wiele sprzątów, wiele nauk, które faktycznie podważają pismo. Ja w przeszłości byłem znany do filozofem. Zacząłem studiować Biblię jako dzieło filozoficzne. Potem poznałem Jezusa. To zmieniło wszystko. Jedyną książką, która mogła wyjaśnić, co mi się stało, była Biblia. Powiedziałem sobie, czytałem wszystkie te książki filozoficzne i nie znalazłem odpowiedzi. Biblia posiada odpowiedź. To, co mam tracić czas na czytanie innych książek, kiedy odpowiedź jest w tej książce? Wówczas powiedziałem decyzję: cokolwiek wrong. mówi Biblia, no to jest prawdziwe. A każdy, kto nie no zgadza się z Biblią, jest w błędzie. Bez względu na prestiż tych ludzi, bez względu na ich uczoność, bez względu na ich liczebność, tacy są ciągle w błędzie. Biblia ma rację. Ilekroć w moim życiu trzymałem się tej zasady, zawsze mi się wiodło. Bywało, że zostałem odciągnięty od tej absolutnej, niezruszonej wiary w Boże Słowo. I zawsze było to wtedy, kiedy wpadałem w kłopoty. Chcę o coś zapewnić. Jeśli chcesz mieć problemy, zacznij wątpić w Słowo Boże. Niech ktoś zachwieje Twoją mocnością, a popadniesz w tarapaty. Tak długo, jak stoisz na tej skale, jesteś nieporuszony, jak ona. Jest to jedyny nieporuszony grunt. W tym bardzo chwiejnym świecie wokół nas, w porządku, popatrzmy z kolei na wzorzec posługiwania się Bożym Słowem, który stosował Jezus. Weźmy trzy z ogromnej liczby możliwych przypadków. Kuszenie na pustyni. Mateusz, rozdział czwarty. Pamiętacie o tym, że zadaniem szatana jest kuszenie ludzi. Wiecie o tym. I on będzie wykonywał to zadanie. Jedyna rzecz, jaką można powiedzieć o diable, to ta, że wykonuje swoje zadanie. To chyba jedyna dobra rzecz, jaką można o nim powiedzieć. Jego zadaniem jest kusić ludzi. Jezus musiał być kuszony przez diabła. Ty i ja musimy być kuszeni. Nie miejcie do tego żadnych złudzeń. To nie przydarzyło się wyłącznie Jezusowi. To przydarzyło się Jezusowi, a On dał nam przykład, jak rozprawiać się z pokusami diabła. Jeszcze przed rozpoczęciem tego rozdziału Bóg przemówił głośno z nieba, kiedy Jezus był zanurzany w Jordanie tymi słowami, Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wtedy Jezus udaje się na pustynię, tam przychodzi do Niego diabeł i co mówi w pierwszym rzędzie? Jeżeli jesteś Synem Bożym. Jaka jest pokusa? Zasiedź wątpliwość. Słusznie. Naprawdę uważasz, że jesteś Synem Bożym? Może to nieprawda. Może tak tylko usłyszałeś. W taki to niezmienny sposób diabeł zwykle zaczyna nakłusić nas, aby wątpić. Tak samo rozpoczął z Ewą. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Z chwilą, gdy zaczęła wątpić w Boże Słowo, była zgubiona. On ją już pokonał. Radziłbym wam nie tracić zbyt wiele czasu na dyskusję z diabłem. Uczyń to samo, co Jezus. Wyjdźmy na spotkanie z Biblią. Popatrzmy wiersz trzeci, czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadał, że napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, to każdy słowem, pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go Diabeł do Miasta Świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł Jeżeli jesteś swój rzuć im w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę tobie, abyś nie zraił okami nogi swoich. Zauważcie, proszę, proszę, że Diabeł może cytować pismo. Właśnie, czytałem tę książkę. Chcę przez to powiedzieć, że Diabeł cytował pismo. Błędnie. Nie właściwie stosował. A jeśli Diabeł mylnie zacytuje my, my, my, my pismo, zacytuje powiesz, Zacytuj mu uprawnie. Jezus rzekł, napisane jest również. Nie będziesz kusił Pana Boga swego i tak dalej. Ale na tym zakończymy. Rozumiecie, prawda? Jezus walcząc z pokusami diabła używał tylko jednej broni, pisanego Słowa Bożego. Napisano, napisano, napisano. Nie myśl, że jesteś na tyle sprytny, że zbijesz argumenty diabła. Z chwilą, gdy zaczynasz z nim dyskutować, jesteś na niebezpiecznym gruncie. Po prostu odpowiedz mu cytatem z Pismu. Napisano, napisano. Paweł w Efezjan 6:17 mówi, mieć ducha, którym jest, co? Słowo Boże, a greckie słowo użyte tu oznacza słowo mówione. Kiedy wypowiadasz Boże Słowo, staje się ono w Twoich ustach mieczem Ducha. Paweł mówi, weźcie miecz Ducha. Na nas spoczywa odpowiedzialność wzięcia Go. Kiedy my go bierzemy, Duch Święty go używa. Lecz jeśli go nie bierzemy, On go nie używa. Pozwólcie, że Wam powiem, miecz Ducha to nie Biblia na Twojej szafce nocnej, czy też na półce, Mieczem Ducha jest Boże Słowo w Twoich ustach. To jest sposób na spotkanie z Nim. Dobrze. Interesujące jest to, że wszystkie trzy ustępy, z jakich korzystał Jezus w spotkaniu z diabłem, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa. Ciekawe jest to o tyle, że spośród rozmaitych ksiąg atakowanych przez tak zwanych krytyków, ta jest prawie na przele listy. Autorstwo księgi, jej, niebia, jej wiarygodność, nie że wszystko nie zakwestionowane. Na mnie robi wrażenie fakt, że ani Jezus, ani diabeł jej nie kwestionowali. Tak samo Jezus, jak i diabeł wiedział, że jest miarodajna. Diabeł wie, że Słowo go dokona. I właśnie dlatego pragnie się Cię od Niego odwiedzić. Zajrzymy z kolei do Mateusza V, sprawdzamy nadal, jak Jezus odnosi się do Starego Testamentu. On cytuje teraz wiele nauk ze Starego Testamentu. W Manteuszu, 5, rozdział, w wierszu 17 i 18, Jezus mówi tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać do tym albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo za prawdę opowiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Niektóre współczesne wiersze mówią, ani najmniejsza litera, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, albo słowo jota, albo współczesne hebrajskie słowo jod, jest najmniejszą literą w alfabecie hebrajskim i jest w wielkości przecinka. Kreska, o której mowa, znajduje się na szczycie lub na spodzie pewnej litery i odróżnia ją od innej litery podobnego kształtu. A Jezus powiada, że tak miarodajnym jest zakon, że nawet najmniejsza litera czy najmniejsza Kreska na szczycie litery nie przeminie. Niektórzy ludzie poddają tę wątpliwość, czy miarodajnym może być tekst pisany. Lecz jest rzeczą samą przez się zrozumiałą, że słowo J, jakaś kreska bądź każde inne słowo nie mają sensu, jeśli nie są zapisane. Pismo opiera się na miarodajnym tekście pisanym, tak miarodajny tekst, że nie można z niego usunąć najmniejszej kreski. W żaden inny sposób to nie udałoby się mocniej podkreślić autorytetu słowa pisanego, aniżeli uczynił to Jezus. na jeszcze jeden Matthew, przykład w 32 rozdziale Mateusza. Mateusz 32 rozdział, wiersze 31 32. On rozmawia z sadystami którzy zaprzeczają, jakoby umarli wstałali oni wierzyli jedynie w pięć pierwszych ksiąg Biblii. Zatem, aby im odpowiedzieć, Jezus posłużył się jedną z pięciu ksiąg, Ksiąga Wyjścia, fragmentem, gdzie Moses słucha, jak Bóg przemawia do Niego z płonącego przełózu. A o to, co mówi Jezus, słuchajcie uważnie. Wszyscy to znaczy do czy nie znowa, Bóg powiedział w słowach, Ja jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wszyscy oni byli martwi, kiedy Bóg, wypowiadał te słowa. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywym. Innymi słowy, oni przestali istnieć, wyszli poza czas, lecz ja wciąż pozostaję ich Bogiem. Spójrzmy wstecz na wiersz pierwszy, il was to poruszy. Jezus mówi, A co czy nie co wam powiedział? Co was spoken to you by God? On cytuje słowa Mojżesza z Księgi Wyjścia, z rozdziału trzeciego, ale nie mówi, co powiedział Mojżesz. On mówi, co Bóg Wam powiedział. To nie jakieś pismo sporządzone 14 wieków wcześniej, lecz żywe słowo skierowane do ludzi Jemu współczesnych. Widzicie to? I tym właśnie jest Biblia. To Bóg mówiący do Ciebie. To mogło być napisane 3000 lub więcej lat temu, ale jest to Bóg mówiący do Ciebie dziś. Czas nie ma na to wpływu. To jest wieczne, tak w bardziej, jak i w przekazie. Jeszcze innym sposobem na zbadanie postawy Jezusa wobec Starego Testamentu jest przegląd Jego życia. Możemy je analizować szczegółowo, lecz czas nam nie pozwala. Jakkolwiek w życiu Jezusa wyróżnić może 18 epizodów, które, jak powiada Pismo, miały miejsce, by się wypełniło to, co napisano w Starym Testamencie. Jeśli złożycie je ze sobą, dojdziecie do wniosku, że całe życie Jezusa podlewało kierowizmu Pisma. On nigdy nie odstąpił na krok tak było to powiedziano o nim prorok. Nie będziemy wpojisz szczegóły jego narodzenie, życie, służba, śmierć, martystanie. Każda z tych rzeczy zapowiedziana na starożytnych księgach i precyzyjnie starożytnych. His birth, his life, his ministry, his death, his resurrection. Every one of those things was prophesied in detail and with exactness in the Old Testament. He was Jezus został skazany z kryminalistami, został pochowany w grobie człowieka zamożnego, zmartwychwstał tego dnia, kiedy był na krzyżu, przebili Jego ręce i nogi, dali Mu ocet do picia, podzielili między sobą Jego szaty, Wrzucali losy o Jego tunikę, każda pojedyncza znacząca fazę, jego życie uprzednio podyktowało pismo. On sam był zupełnie uzależniony od autorytetu pisma Starego Testamentu. Jego życie było demonstracją autorytetu pisma. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Chcę wskazać Wam na to, że za Nowym Testamentem kryje się ten sam autorytet jest nim Duch Święty. Dziękuję. Odwracamy w tym momencie. Well, Powinniśmy we to zrobić turned over before, wcześniej, ale anyway, no. to. Spójrzmy na dwa ustępy um, o tym świadczące. Ewangelia Jana 14, wiersz 26. We could read Możemy również przeczytać wiersz 14, 25, Jana, wiersz 25 i 26. I have spoken to Wam powiedziałem z Wami przebywając, you, leaving, teraz odchodzę, mówi, jakkolwiek right, jak jest dobrze, wy wciąż macie dostęp do wszelkiej potrzebnej Wam prawdy. Do... Dlaczego? Ze względu na następny wierze. Dlacz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. To Zauważcie, jest tu troska o przeszłość i przyszłość. Świadectwo Ewangelii nie zależy jedynie od ludzkiej pamięci. Duch Święty przypominał im wszystko, co powinni byli pamiętać z zupełną dokładnością. to? Widzicie to? Nie jest to całkiem niezły przekaz. To jest całkowicie natchniony przekaz. Potem Jezus potem dodaje, On nauczy was wszystkiego to, czego nie usłyszeliście ode mnie. Usłyszycie od Ducha Świętego, ale autorstwo będzie boskie. A potem w tej samej Ewangelii, w rozdziale 16, w 1, 13 i 14 dobrze będzie przeczytać jeszcze wiersz 12, bo prawdziwą jest sam sam myśl. sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam się. inny sam przyjdzie na moje miejsce. sam sam sam sam sam sam sam on John was nauczył tej rejsty, którą macie znać. Well, ja na 14 rocie Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale to teraz nie możecie. Doceniam mądrość Pana. Problem, on nie, nie próbował powiedzieć im więcej, niż byli w stanie przyjąć. May to Lord jest często mój problem. Zawsze próbuję przekazać do więcej, on niż mogą znieść. aby Pan pomógł w nauczyć się z tej lekcji. He will guide you into all truth. Przechodząc do 13. wiersza. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy w prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, my Pan oznajmi. So on nie uwielbi, gdyż my będzie weźmy Zatem słowom Ducha Świętego było wprowadzić ich we wszelką prawdę, wziąć wszystkie rzeczy należące do Jezusa, objawić je uczniom. Cokolwiek więc mamy w Nowym Testamencie nie zależy wyłącznie od pamięci ludzkiej, ludzkiego badania czy rozumowania, ale opiera się na fakcie, że zostały przekazane przez Ducha Świętego. Następnie rozważmy naturę Bożego Słowa. Dla mnie jest to jeden z najbardziej fascynujących tematów Biblii. Mogę opowiadać o tym bardzo długo, lecz będę się streszczał. Zobaczcie do Hebrajczyków, rozdział 4, wiersz 12. Hebrajczyków, rozdział 4, wiersz 12. Bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, aż do rozdzielenia duszy, ducha, stałów i szpiku, zdolne osądzi zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest żywe, nie jest martwe. Pisze tutaj skuteczne, lecz greckie słowo brzmi energiczne. Boże Słowo jest pełne boskiej energii. Przenika do każdego obszaru ludzkiej osobowości. Rozdziela stawy oraz szpik Rozdziela te, te dwa obszary ludzkiej osobowości, których nic innego rozdzielić nie zdola, Duszę i ducha. Powiem Wam, że koniecznie musicie pozwolić słowu Bożemu by pokazało Wam różnicę pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co duszewne. Gdyż różnica jest przeogromna. A z moich obserwacji wynika, że większość chrześcijan we współczesnym ruchu charyzmatycznym jest bardziej zaangażowana w to, co duszewne, aniżeli w to, co duchowe. I nie osiągają oni tych samych rezultatów. Tylko przez studzowanie Bożego Słowa możesz dojść do miejsca, gdzie zaczniesz rozróżniać pomiędzy tym, co duchowe i duszewne. Duszewne jest życiowe, intelektualne. Duch jest objawieniem bezpośrednio od Boga. Pozwólcie, że zacytuję to zdanie, które lubię. Słowo Boże jest zdolne osądzić zamiary myśli serca. A oto mój mały komentarz do tego, który zasłyszałem wiele lat temu. Kiedy Ty czytasz swoją Biblię, ona czyta w Tobie. Zobaczyłem to jako filozofa. To działa w obydwie strony, widzicie? Ja to odkryłem jako filozof, zawodowy filozof czytający Biblię. Ja, wiecie, traktowałem ją z góry. Stara księga, pełna tradycji, myślałem, pełna przesądów i mitologii. Prawdę po prostu, gdzie ma rację, a gdzie się myli. Jak ja mam studiować? Pytałem. Jak każda army inna książka, in army, jak każdą inną zacząłem od początku przeczytać całość? Byłem wtedy w armii brytyjskiej, w a, brytyjskiej w a więc moją pierwszą noc w baraku wojskowym z a innymi rekrutami. To, to Usiadam na łóżku, otworzyłem gęblinę, zacząłem od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Wersetu pierwszego. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że być widzianym w armii, podczas lektury Biblii stawia cię na Wciąż pamiętam ten nieprzyjemny szmer, jaki rozległ się w całym baraku, kiedy ludzie zobaczyli mnie z Biblią. Ale zbiłem ich z i siebie również. Po okresie, gdy czytałem Biblię, wcale nie prowadziłem życia takiego... Więc po dziewięciu miesiącach w wojsku dotarłem do księgi Joba, co jest wcale niemałym osiągnięciem. Byłem lepszy od niektórych chrześcijan. Nic z Biblii nie rozumiałem. Dużyła mnie, denerwowała, ale w niewiadomy sposób coś się we mnie zaczęło zmieniać. Traciłem swoją wyniosłość, swoją pewność siebie. Zawsze widziałem siebie jako tego, który wszystko zsumuję, wykryje, każdy błąd, krytykuje to, co złe. Coś się zmieniło, w Nie byłem już tak pewien zwojnych Zdarzyło się coś innego. Wiecie, ja lubiłem się bawić. Lubiłem taniec, alkohol, Ale jakoś przestałem je nagle lubić. Co się stało? Myślałem. Mam dopiero 24 lata i zdarzeje się przez Coś się rozgrywało w moim wnętrzu, widzicie? Słowo Boże dołożyło swój palec na moich słabościach, na domaganiach, mojej głupocie. Potem nastąpił moment, w którym spotkałem autora. I to nadało sens książce na resztę mojego życia. W moim przypadku było to przejście z nocy w dzień. Któregoś dnia, gdy czytałem księgę Joga, a Job, jak wiecie, jest trudny dla każdego, chciałem przez niego przegląc. Tamtej nocy spotkałem Pana. Następnego ranka, gdy otworzyłem Biblię, miałem wrażenie, że są, to tylko dwie, że są tylko dwie osoby we wszechświecie. Bóg i ja. Biblia to był Bóg mówiąc do mnie. I tak, jak jest do tej pory. O, jak ja dziękuję Bogu za Jego Słowo. Boże, bo Słowa nie da się przecenić. Evaluate Spójrzmy tylko do pierwszego, listu, do do pierwszego listu Thessaloniczan. Pierwszy Thessaloniczan, rozdział drugi, wiersz 13. 13. Paweł mówi do ludzi, którym usługiwał w Salonice. A prze to i dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które nas słyszeliście, nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe jako Słowo Boże, które też w was, skutecznie działa. Widzicie? To jest różnica. Wszystko zależy od tego, jakie przyjmujecie. Czy przyjmujecie je jako Słowo Boże? Czy przyjmujecie je z wiarą? So, Jeśli tak, to ono skutecznie w Was działa. Uczyni to, co jest Bożym zamiarem. to kolejny chwalebny ustęp, którego pominąć nie można. Jest to drugi list Piotra, rozdział pierwszy, Wersety trzeci i czwarty. Nie wiem czemu, w każdym razie to śmieszne, że Paweł był człowiekiem bardzo wykształconym. Paweł był zwykłym rybakiem, ale kiedy przychodzi do pisania, Piotr używa najdłuższych i najbardziej skomplikowanych zdań. Nie wiem, czy kiedykolwiek badaliście jego listy, lecz według mnie zajmowanie się nimi wymaga niemałego wysiłku. Sądzę, że jest to łaska Boża. Jakkolwiek zaczynam w środku zdania. Drugi Piotra, rozdział pierwszy wiersz trzeci. To jest skomplikowane zdanie. Polska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Proszę, zwrócić uwagę na czas. Bowska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czy byliście tego świadomi? Wiele razy prosicie Boga o to, co On już wam dał, widzicie? Bóg już dał. Jak wobec tego dał? Druga część tego wersetu mówi przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną i To wszystko zawiera się w poznaniu Jezusa. Tak. A jak poznajemy Jezusa? Jak przywłaszczamy sobie wszystko to, co Bóg nam dał? Mówi o tym wiersz czwarty. Przez, który, lub przez którego darowane nam zostały drugie i największe obietnice. Czego? Słowa Bożego. Słyszycie, co On mówi? Wszystko, czegokolwiek będziecie potrzebowali w czasie oraz w zostało Wam już darowane w obietnicach Słowa Bożego. Za czasów Starego Przymierza, lud Boży, dowodzony przez Józłego, wprowadzony został przez Boga do ziemi obiecanej. W czasach Nowego Przymierza, pod przewodnictwem Jezusa, który jest tym samym iniem hebrajskim, co Józłę, Bóg wprowadza swój lud do ziemi obietnic. Całe dziedzictwo należy do Ciebie. Lecz Bóg powiedział Józłemu, tylko te miejsca, na których postawisz swoją stopę, będą Twoje. W Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Biblii należą do nas. Musimy jednak je sobie przywłaszczyć. Możesz być dzieckiem Króla, żebra, jeżeli nie znasz obietnic i sposobów, jak je przywłaszczyć. Pamiętajcie jednak, że one wszystkie zostały już nam dane, a rezultaty przywłaszczania sobie obietnic Bożych zapierają dech w piersiach. To prawie niewiarygodne. Słuchajcie w wersetu czwartego. Abyście przez te obietnice stali się uczestnikami boskiej natury, uczestnikami natury samego Boga. Współoczestnicy samej natury Boga, ponieważ Bóg jest w swoim Kiedy bierzesz Boże Słowo do swojego życia kiedy Ono bierze kontrolę nad twoim życiem, Boża natura wstępuje w ciebie. Kiedy zaś Boża natura wstępuje w ciebie, wszystko, co jest złe, nieczyste i zepsute musi odejść. Czy rozumiecie? Jeżeli wierzycie, jesteście posłuszni w Bożym. To wszystko. Czegokolwiek będziecie potrzebowali, zostało już wam darowane. I w miarę, jak przyswajacie sobie te obietnice, jedna po drugiej, to coraz więcej Bożej natury udziela się wam. A kiedy wchodzi w was boska natura, to tego świata musi iść. Precz. Czy pamiętacie historię Jakuba i jego scen o drabinie? Jak zobaczył wstępujących występujących aniołów? Drabina stała na ziemi, szczytem sięgała nieba, a na szczycie drabiny był tam. Jest to mała ilustracja tego, czym naprawdę jest Boże Słowo. Boże Słowo jest jak drabina, a każdy szczebel to Każdorazowo, kiedy stawiasz stopę na obietnicy, jesteś o szczebel wyżej. Mogą Cię one prowadzić z ziemi aż do nieba. Jest to Boże postanowienie. Aby zakończyć ten wykład, mamy jeszcze czas na rozważenie niektórych szczególnych oddziaływań Bożego Słowa. Czy moglibyśmy przejść do kolejnego, ostatniego już arkusza? Mam nadzieję przekonać Was o prawdziwości tego, co powiem. Nie chciałbym wydać się sceptykiem, ale ja te rzeczy udowodniłem. Udowodniłem. One nie są dla mnie teorią. Nie są to wszystkie oddziaływania Bożego Słowa. Jest to zaledwie osiem rzeczy, które Boże Słowo uczył, jeśli jemu uwierzysz. I będziesz Mu posłusznym. Numer jeden. Słowo powoduje wiary. Nie będę szukał wszystkich wersetów, bo czas ucieka bardzo szybko. Rzymian 10, 17. Wiara wtedy, ilu z was ma ten fragment? Jest ze słuchania, a słuchanie przez słowa Chrystusowe. Skąd przychodzi wiara? Słuchanie czego? Słuchanie słowa Bożego. Ty nie musisz być bez wiary. W chwili obecnej możesz nie mieć wystarczającej wiary. Ale nie musisz się w takim stanie pozostać. Jeśli tylko otworzysz swoje serce i umysł i posłuchasz, co Bóg mówi ci poprzez swoje słowa. Wiara przychodzi. Przez cały rok leżałem chory w szpitalu wespołu w Egipcie. Lekarze mnie nie ulecili. Mówiłem sobie, ja wiem, że jeśli miałbym wiarę, Bóg uzdrowiłby mnie. Zaraz potem dodawałem zawsze, ale brak mi wiary. Jeszcze byłem w dole ciemności. Lecz w tej czynności jeden mocny promyk światła. to Rzymian 1017, 17. Wiara wtedy przychodzi. So If you don't have it, jeśli tej, you jeśli it. jej nie posiadasz, And możesz ją you know? mieć. Zdecydowałem więc przewertować Biblię, by zobaczyć, co ona mówi o uzdrowieniu. Comes. O to, jak pojawia się little wiara. Little on, Za maleńką chwilkę pokażę Wam werset, który wywił mnie ze szpitala. Lecz idźmy dalej. The second Drugim oddziaływaniem Bożego Słowa jest to, iż jest ono nasieniem nowych narodów. z tego nasienia kiełkuje w Tobie całkowicie nowe życie. Spójrzmy do Jakuba, rozdział 1, wiersz 18. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Bóg urodził nas przez swoje Słowo w naszych sercach. Nowe życie poczęło się z Bożego Słowa. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wiersze 22 i 23: Kiedy Wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, to nieobłudnej miłości bratni, umiłujcie czystym sercem jedni i drugich gorąco. Jakie odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. W jaki sposób rodzimy się na nowo? Co jest nasieniem nowych narodzin? Słowo Boże. I jest ono nieskazitelne. Słuchajcie, oto zasada działająca we wszechświecie. Natura nasienia określa naturę życia, jakie z nasienia pochodzi. Jeżeli sadzisz pestę w demarańczy, nie spodziewasz się, że wyrośnie jabł, czyż nie tak? Natura nasienia mówi ci, co z niego wyrośnie. My narodziliśmy się na nowo nasienia nieskazitelnego. Wiecie, co to oznacza? Że, z niego, że rozpita z Niego nieskazitelne życie. Życie, jakie otrzymujemy dzięki Nowonarodzeniu, to życie samego Boga, to Jego własne nasienie. To, co zostaje w nas zaszczepione, to boskie, wieczne, życie. Jeśli tylko chrześcijanie uświadomiliby sobie, co otrzymują w Nowonarodzeniu, powstaliby i jak olbrzymie przemierzaliby ziemię. Przyjęliśmy własne nasienie Boga. Jest ono nieskończone, celu. Jest niezwyciężone. Jan mówi, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Musi zwyciężyć Nie może być pokonane, gdyż jest to, to ziarno, lecz nasienie nie zawsze wygląda ekscytująco. Ilu z Was widziało arbuza? Pewny jestem, że widzieliście. Jest to duży, zielony, okazale wyglądający owoc, ale wyrasta z maleńkiej czarnej pestki, wiecie? Kupiłeś cię na nasion Arbuza. I tylko na zewnątrz jest prawdopodobnie taki piękny arbuza. czysty. Zaglądasz do środka, a tam tylko czarne pestki. Zapytasz, gdzie jest Arbuza? I jak sadzisz. Jeśli dasz mu czas, i zapewnisz odpowiednie warunki, otrzymasz swojego Arbuza. Spójrzcie, Słowo Boże to zależy parę znaków na papierze To tylko kilka słów, wypowiadanych które w zborze Lecz Ty przyjmujesz je swoim, swoim sercem Dajesz im czas, I Boże życie, które wyrosło z boskiego nasienia Dobrze, sprawa, sprawa duchowa Kiedy rodzisz się na nowo, potrzebujesz najpierw? Potrzebujesz pokarmu W przeciwnym razie umrzesz. Gdzie jest pokarm? Jest To słowo dostarcia wszelkiego rodzaju pokarmu, jakiego potrzebuje. W pierwszym pioseniu, a w drugim rozdziale, Piotr mówi, jak ona była narodzona, niemowlęka zapewnić się nieskooszowanego duchowego mleka co stanowił dla nowonarodzonego chrześcijanina? Mleko. cała ta skomplikowana teologia, lecz po prostu taki rodzaj pożywienia, który nowonarodzony może trawić. A potem Jezus mówi, Mateusza, czwartym oddziale, w wierszu. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z pośrodka. Zatem Boże Słowo jest chlebem. To nie tylko mleko, ale jeszcze. do hebrajczyków, bo to jest bardziej skomplikowane. With them. To jest pisane do Although ludzi, którzy dają wszystkie pisma starego testamentu, którzy nie wiele principles... Biorąc pod uwagę czas, God, powinniśmy być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszy zasad nauki Bożej. Stolicie się takimi, i z wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy Bogu, który się karmi mlekiem, nie pomuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Cię oto ludzie znali Pana i już długo mieli Jego Słowo, lecz nie używali Go, karmili milk. się zwyczajnym mlekiem, byli niemowlętami, wstrzymany rozwój. Jak u wielu chrześcijan, wciąż karmieni mlekiem, narodziłeś się na 10 years, lat temu i utkwiłeś na etapie mleka. Jak Ci nie wstyd? Autor kontynuuje, the on, werset 14. Werset 14. Pokarm zaś stały jest dla osób, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Innymi słowy, jeśli chcesz dojść do pokarmu stałego, musisz ćwiczyć swoje duchowe zmysły, winieneś stążyć czas na czytanie słowa, rozmażać je, modlić się nad nim, dyskutować je wówczas, posiągniesz dojrzałość. Ale niezależnie od tego, jak daleko posunąłeś się w rozwoju, potrzeba Ci Bożego Słowa. Ale jest mlekiem, i to jest Jeśli to, je spożywamy, Słowo Boże powoduje oświecenie umysłu. Psalm 119 i 130 David said, The entrance tak. of co robi? Oświeca. Daje rozum light. Daje wówczas understanding. nie daje światła. Człowiek może być ogromnie wykształcony, lecz pozostawać w całkowitej ciemności. Ja byłem jednym z nich, ale gdy weszło Boże Słowo, rzuciło światło i dało zrozumienie. Przez pięć lat szkoliłem nauczycieli w Akryce Wschodniej. Wszyscy moi afrykańscy studenci nastawieni byli wyłącznie na naukę. Czuli wytrzę, że wykształcenie zaspokoi wszelkie ich potrzeby. Napisałem więc mały traktat. Pytałem czy zdobywasz wykształcenie, lecz ty jednocześnie szukasz mądrości. Zaznaczyłem, że większość problemów w współczesnym świecie powodują wykształceni głupcy. Tak, możesz być niezmiernie wykształcony i bardzo głupi. Ale gdy otworzysz umysł na Boże Słowo, da Ci ono światło i zrozumienie. Są to dwie różne rzeczy. Ludzie na bardzo niskim poziomie wykształcenia mają niezwykle dużo światła i zrozumienia, ponieważ swoje umysły otwarli na Boże Słowo. Nie poprzestawaj na samym wykształceniu. W wykształcenie się przyda. To dobre narzędzie. Mówiłem moim Afrykańczykom, że jest ono niczym ostry nóż, ale może być użyty dla dobrych lub złych celów. Jeden człowiek używa noża, aby kroić chleb dla rodzinę. Inny natomiast zabija nim Z wykształconym umysłem jest podobnie. Jest to ostry nóż, ale wielu ludzi robi z niego złe użycie. Lecz Boże słowo oświeci cię. Rozumienie jest w innej kategorii. Słowo Boże przynosi fizyczne uzdrowienie. Zajrzyjcie ze mną przez chwilę do psalmu 107, wiersze od 17 do 20. Psalm 107. Słyszałem 17 od tego, że te wersety mówią, o ludziach z nich tutaj. Powiedzą, tam nie ma żadnego z nich tutaj. Powiedzą, że z nas. tutaj. z nich tutaj. Nie z nie było dla nich już nadziei, lekarz był u nich po Wtedy wylali do Pana swej swojej niedoli. Mój komentarz jest taki, że niektórzy odgładają modlitwę na późną porę. A On wybawił ich z utrapienia. Posłał Słowo swoje, aby uleczyć i wyratować ich od zagłady. Kiedy to analizujecie, Bóg Słowo, aby dokonać trzech rzeczy. Wybawić, uleczyć, wyratować. Są to trzy wielkie łaski Boga. On wybawia nas od grzechu, leczy nasze choroby, uwalnia nas z mocy szatana. Co jest instrumentem? Co on posyła? Swoje słowo. Widzicie, wielu z was nie jest tam, gdzie powinniście być, tak duchowo, jak i fizycznie. Mówisz, chciałbym, żeby Bóg coś zrobił. Odpowiedź brzmi, Bóg coś zrobił. On posłał what are you doing with it? Co Ty z nim robisz? Podaję Wam księgę Wszechów, czwarty rozdział, wiersze 20-20. To są wersety, które wyprowadziły mnie ze szpitala. Bottle. Po całym It's roku God's to jest Boża butelka z lekarstwem. Gdzie na stole leży mała broszura zatytułowana Boża butelka z lekarstwem. Jeśli I chciałbyś uzupełnienia, my synu, my synu Mój, uwagę na moje słowa. na wucha do moich mów. Co jest sprawą kluczową? Boże Słowa i Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czy wiedzieliście o tym, że Boże Słowo może być zdrowie dla całego Twojego ciała? Jeśli całe Twoje ciało jest zdrowe, nie ma w nim miejsca na chorobę. Na marginesie alternatywnym słowem dla zdrowia jest lekarstwo. Tak właśnie wydostałem się ze szpitala. Zarzywałem Boże Słowo jak lekarstwo. Trzy razy dziennie po posiłkach. Te lekarze perfect. mi nie pomogli, poznał egzamin. Wyleczało mnie doskonale. Zupełnie. W jednym z najbardziej niezdrowych obszarów klimatycznych na świecie. W Sudanie. Ponadto chcę powiedzieć, że traktowanie Bożego Słowa jako lekarstwo dało mi coś, co pozostało mi do dzisiaj. Niewielką, dodatkową miarę fizycznego zdrowia. Mam teraz 70 lat. Jedżę po całym świecie, prowadzę 6 i 7 godzinne spotkania. Jestem czynny jak każdy inny człowiek i mi się to podoba. Dzięki Bogu, za. Bo, nature, w Nim jest his natura, his natura, his Jego natura, Jego życie, Jego moc, Jego myśl, Jego prawda. Drodzy bracia i powiem Wam, pokażę pokazuje sam mi, to że niektórzy z Was żyją jakże żebracy. Kiedy macie całe bogactwo świata i Boga w zasięgu ręki to robicie ze Słowem. Ile czasu nad nim spędzacie? Ja mówię ludziom tak. I jeśli pragniesz być bardzo duchowy, powinieneś zmienić dwie to rzeczy w Twoim życiu. Jeśli zamienisz miejscami te dwie rzeczy, around, będziesz super bardzo duchowy. Ilość czasu spędzania przed, przed, przed telewizorem, przed przed telewizorem, telewizorem oraz i i the the ilość czasu, jaką poświęcałeś Biblii. Po prostu zamień je miejscami, a będziesz zaskoczony tą zmianą. Co dobrego daje Ci telewizja? I gwarantujemy, że Biblia dobrze Ci uczyni. W right, porządku, right. idźmy dalej. Zwycięstwo nad Grzechem i Szatanem. Psalm 119, 9. Zbliżamy się ku końcowi. Bądźcie cierpliwi. We are getting near the end. Just be patient. So How can a young man jak zachowa młodzieniec w czystości by swoje życie, to gdy przestrzegać będziesz słów Twojej? Czy możliwe jest, aby młoda osoba Most wiodła czyste życie? Większość dzisiejszej młodzieży odpowie, że nie. Bo Bóg mówi, że jest to możliwe, jeśli się słuchaj do słowa. A dwa wersety dalej David mówi, sercu moim przechowuję słowo Twoje, heart, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Ktoś kiedyś powiedział tak, albo this, grzech będzie Cię trzelał z od Biblii, albo Biblia z dala od grzechu. Or the Bible will keep you from sin, Dobrze, don't następny. Drugim okay. przykładem jest Jezus. The next one. Uh, and the, the, the napisano, napisano, napisano. Jaki right. sposób wykonał Diabła? Bożym słowem. Oczyszczenie Cleansing i uświęcenie. Jezus jest Panem Kościoła i wykupił Kościół jest z Twoją krwią, aby móc Go uświęcić, uświęcić i oczyszczyć podczas obmycie wodą w Twoje słowo. Boże słowo bo to czysta woda, która obmywa Twoje wnętrze, obmywa umysł, uczucia i your your i na koniec, finally, Słowo Boże jest duchowym lustrem. Możesz sprawdzić odnośnie werset w pierwszym rozdziale Jakubach. Kiedy spoglądasz tutaj, patrzysz lustro. Ono pokazuje Ci, jak wygląda. Nie na zewnątrz, ale wewnątrz. I akurat jeśli masz brudną twarz, pomięte ubranie, steady, nie badzi, to co Przebierasz się. Do do? Słowo Boże dobrze ci robi. Lecz wielu ludzi patrzy do lustra, widzi coś, co należałoby zmienić i nic z tym nie robią. Słowo im nie pomaga. Przejdźmy do ostatniego stwierdzenia. No Powiedzieliśmy to Let's wcześniej. To Jest to ważne. Jak to było? Nie będziesz kochał Boga bardziej niż Jego Słowo. Czy powtórzymy to razem? Nie będziesz kochał Boga bardziej niż Jego Słowo. Uczynimy to osobiście. Nie będę kochał Boga bardziej niż Jego Słowo. Panie, pomóż mi miłować Twoje Słowo. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. W tym, w tym miejscu kończy się the zakładanie For on subject, to o four four three three na temat doradztwa w 2002 roku będzie zakładanie zakładania fundamentów, dalszego pogłębiania wiedzy o o wiedzy o wiedzy o wiedzy o wiedzy o wiedzy o wiedzy o wiedzy o